z pasów ruchu. Minęła godzina 20. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Piotr Paszkowski. Witam Państwa. Minister Sprawiedliwości ocenia, że rozpoczął się proces odbudowy Trybunału Konstytucyjnego. Polskie Wojsko zwiększa liczbę żołnierzy rezerwy. Samo rozpoczęcie rozmów będzie sukcesem. Jutro w Pakistanie początek rokowań Stanów Zjednoczonych z Iranem. Rozpoczęła się odbudowa Trybunału Konstytucyjnego, mówi minister sprawiedliwości w nagraniu umieszczonym w mediach społecznościowych. Skrytykował w nim Karola Nawrockiego za niezaproszenie części sędziów do ślubowania w Pałacu Prezydenckim oraz prezesa Trybunału, Bogdana Święczkowskiego, za niedopuszczenie do orzekania czterech z sześciu wybranych przez Sejm sędziów. Minister powiedział, że decyzja Święczkowskiego jest dla niego niezrozumiała. Teraz słyszymy, że pełniący obowiązki prezesa Trybunału Konstytucyjnego, zaufany człowiek Zbigniewa Ziobry mówi, że musi skonsultować z prezydentem, czy ma tych sędziów dopuścić do pracy, kogo dopuścić, jak dopuścić. No moi drodzy, ktoś w Trybunale będzie pytał innego polityka, nawet ważnego, czy sędziowie mają rozpocząć swoją pracę. Kolejny absurd. Prezes Trybunału Bogdan Święczkowski przydzielił gabinety i sprawy tylko dwojgu sędziom. Tym, którzy ślubowali przed prezydentem, pozostałych nie dopuścił do orzekania. Targnął z siekierą do przychodni i wykrzykiwał niezrozumiałe hasła. Tarnowska policja zatrzymała około 50-letniego agresywnego mężczyznę, który napędził sporo strachu personelowi i pacjentom przychodni w centrum miasta, mówi Kamil Wójcich z Tarnowskiej Policji. Mężczyzna krzyczał na ten moment nie zidentyfikowane słowa. Był dość agresywny, posiadał w ręku siekierę. Mężczyzna nie groził nikomu, nie zniszczył ani nie uszkodził żadnej rzeczy. Na miejsce skierowano patrol policji, który mężczyzna obezwładnił. Jak się okazało, mężczyzna był zaburzony. Nikomu nic się nie stało. Agresywnego mężczyznę zabrało pogotowie na badania do szpitala. Liczba żołnierzy polskiej armii będących w rezerwie powinna być większa niż planowane 200 tysięcy. Tak mówił w Poznaniu Stanisław Wziątek. Wiceminister obrony wziął udział w mianowaniu podoficerów po kursie szkolenia kadr rezerwy w Szkole Wojsk Lądowych w Poznaniu. Z 22 żołnierzy, którzy rozpoczęli kurs na pierwszy stopień podoficerski dla rezerwy ukończyła go zaledwie połowa. Wziątek powiedział, że polska armia musi rosnąć liczebnie. Polska armia ma być silna, silna swoimi zdolnościami, ale także wzmocniona znacznie większą ilością wojska, ilością żołnierzy. Docelowa wielkość to jest 500 tysięcy, w tym 300 tysięcy żołnierzy zawodowych i 200 tysięcy rezerwy. Ja jestem przekonany, że te 200 tysięcy to nie jest ostatnie słowo, że tej rezerwy powinno być jeszcze więcej. Jak mówił wiceszef Mon, żołnierze rezerwy stanowią niezwykle istotną część sił zbrojnych, zarówno w sytuacjach kryzysowych, jak i w czasie zagrożenia państwa. To są aktualności jedynki. Władze Pakistanu uważają, że negocjacje pokojowe Iranu i Stanów Zjednoczonych nie będą łatwe. Jutro ma do nich dojść w Islamabadzie. Pakistańskie władze za sukces uznają sam fakt spotkania dwóch stron, które przez miesiąc prowadziły działania wojenne. Przed zaplanowanym na godzinę poranne rozpoczęciem negocjacji z delegacjami obu krajów osobno spotkać się ma premier Pakistanu. Do ostatniej chwili trwać będą ustalenia dotyczące agendy rozmów. Irańczycy jeszcze dziś deklarowali, że negocjacje nie mogą rozpocząć się do czasu zawieszenia izraelskiej operacji wojskowej w Libanie. Ta wciąż trwa, także ze względu na ataki Hezbollahu na Izrael. W północnej części kraju ponownie słychać było syreny ostrzegające przed zagrożeniem rakietowym. Prezydent Donald Trump, zniecierpliwiony jest postawą władz w Teheranie, w kwestii cieśniny Ormus jest ona otwierana, ale na warunkach Iranu. Szlakiem nie może przepłynąć więcej niż 15 jednostek dziennie. Te, które pokonały go od osiągnięcia rozejmu, powiązane są z Iranem. Irańskie władze chcą też pobierać opłaty za przejście statków przez Ormuz. Dziś dodały, że w irańskiej walucie. Takie postulaty są nie do zaakceptowania przez Amerykanów. Stąd pakistańskie władze starają się studzić emocje i oczekiwania, mówiąc, że sukcesem są już same negocjacje. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Jerozolima. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Tomasz Kowalczyk, czas na wiadomości sportowe. Zaczynamy od tenisa. W Gliwicach za nami dwa spotkania w meczu Polska-Ukraina o awans do turnieju finałowego Billie Jean King Cup. Na miejscu jest Maria Furdyna. To nie był udany występ Polek w pierwszym dniu rywalizacji z Ukrainkami w Gliwicach. Magdalinet przegrała z Martą Kostiuk 4 6 0 -6. Po spotkaniu mówiła o decydującym breakpoincie przy 4-5 i jednocześnie piłce setowej, która jej szybko uciekła i później zmieniła losy tego spotkania. Troszkę za szybko mi uciekł, zwłaszcza ten punkt. i Czy ten jeden breakpoint gdzieś tam pod mnie podłamał? Myślę, że może nie aż tak, ale na pewno to, to było coś, co, co było bardzo frustrujące. Drugi mecz Katarzyny Kawy i Eliny z Fitoliny zaczął się od wzajemnych przełamań do stanu 2-2. Ale później Ukrainka nie oddała już żadnego Gema i pierwszego seta wygrała 6-2. W drugim także zdominowała Polkę. Mecz zakończył się zwycięstwem Eliny z Fitoliny 6-2-6-1. Po pierwszym dniu rywalizacji Polska-Ukraina 0-2. Jutro następne mecze na początek debel. W żużlowej Ekstralidze dziś zainaugurowano rozgrywki. Unia Leszno pokonała w pierwszym meczu włókniarz Częstochowa 59-31. do 31. W drugim spotkaniu Betard Sparta Wrocław o 20.30 podejmie Faluba z Zielona Góra. W piłkarskiej Ekstraklasie na dziś zaplanowano dwa spotkania 28 kolejki. Wisła Płock wygrała z Lechią Gdańsk 1-0, a o 20.30 Korona Kielce zmierzy się z Jagiellonią Białystok. Oba spotkania poprzedza minuta ciszy poświęcona pamięci Jacka Magiery. Drugi trener piłkarskiej reprezentacji polskiej niespodziewanie zmarł dziś rano trenera wspomina obrońca Górnika Łęczna Jakub Bednarczyk który pracował w nim w kadrze, z nim w kadrze do lat 20 Wspominam trenera Magierę jako nie tylko jako mentora, szkoleniowca, który mi naprawdę pomógł w mojej karierze, podał mi rękę i uwierzył we mnie, gdzie inni po prostu też może czegoś nie postrzegali, a trener Magiera właśnie to widział i też mnie prowadził w bardzo dobry sposób i mi zawsze pokazywał na prywatnych rozmowach też, co można zrobić lepiej, co było w danej sytuacji może jednak lepszym rozwiązaniem, dlatego no... Jestem w wielkim szoku, smutku. Jacek Magiera z sukcesami prowadził Legię Warszawa czy Śląsk Wrocław. Zdobywał z tymi klubami Mistrzostwo i Wicemistrzostwo Polski. Miał 49 lat. Pogoda. W nocy przeważnie zachmurzenie duże. Początkowo na południowym zachodzie i południu miejscami słabe opady deszczu. W rejonach podgórskich także deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Temperatura minimalna od minus 3 do plus 1 stopnia. Chłodniej w rejonach podgórskich, tam nawet minus 5. Ciśnienie w Warszawie wynosi teraz 1500 hektopaskali. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do jutra do godziny 7. Sytuacja barzyczna z godziny 15. Klin wyżowy znad Finlandii zalega nad Bałtykiem. Nisz znad Skageraku wypełnia się. Ostrzeżeń o nie ma. Bałtyk południowy. Wiatr południowo-wschodni do wschodniego 3 do 5 w skali Boforta. Stan morza 3 do 2. Temperatura powietrza około 4 stopni, widzialność dobra. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr z kierunków północnych 3 do 4, miejscami 5. Stan morza 3. Temperatura powietrza około 3 stopni, widzialność dobra. Zatoka Pomorska. Wiatr południowo-wschodni do wschodniego 2 do 4. Stan morza 2, widzialność dobra. Wybrzeże Środkowe. Wiatr z kierunków wschodnich 3 do 4, okresami 5, stan morza 2 do 3, widzialność dobra. Zatoka Gdańska. Wiatr z kierunków północnych 2 do 4, okresami 5, stan morza 2 do 3, widzialność dobra. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy. Wiatr wschodni do południowo-wschodniego 4, wzrastający do 6. Bałtyk Południowo-wschodni. Wiatr północny skręcający na kierunki wschodnie 3 do 4. To była Morska Prognoza Pogody.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 Czy Polacy się radykalizują? Czy mocarstwa dzielą świat na nowo? Czy Polska powinna angażować się militarnie w Ukrainie? To pytania, których nie możemy unikać i odpowiedzi, których potrzebujemy. Szczególnie, jeśli dotyczą kwestii spornych. Leszek Jażdżewski i jego goście poszukują takich odpowiedzi. Nie boją się żadnych pytań. Kwestia sporna w programie pierwszym Polskiego Radia. W piątek po 21. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. 12 po 20. Suma polityczna. Suma polityczna w radiowej jedynce. Podsumowanie najważniejszych politycznych wydarzeń ostatnich siedmiu dni. W naszym studiu są nasi publicyści. Od mojej lewej Grzegorz Osięcki również z WPPL. Dobry wieczór. A dalej Agata Kowalska. Dobry wieczór. Agata Kącińska, również z Wyborczej. Dzień dobry. Sylwia Białek Dobry wieczór. I Jacek Czarnecki, radiowa dobry jedynka. Wieczór. Dobry wieczór. Przed mikrofonem Karol Surówka. I dzisiaj będziemy mówili o ważnych sprawach, które tu, trudno wytłumaczyć. <śmiech> To są, to są tak, ulubione. Zostańcie, <grym> Zostańcie państwo z nami i Zostańcie... wytrzymajcie. Będzie dobrze. W końcu... Będziemy się starać. Będzie tak, że się oburzymy. Będzie tak, że się będziemy spierali. Padnie słowo skandal. To tak jak, kilka jak zawsze. Kilka razy, tak jak zawsze, ale będziemy musieli te tematy wprowadzić. Szczególnie z Trybunałem Konstytucyjnym, bo od niego zaczniemy, sytuacja jest złożona. Składa się i staje się coraz bardziej skomplikowana, mniej więcej od ponad dekady. Od ponad dekady bowiem trwa spór o niezależność Trybunału. Taka bardzo, bardzo szybkie podsumowanie. Prawo i Sprawiedliwość w 2015 roku zarzuciło Platformie złamanie konstytucji, więc następnie przeprowadziło zmiany, które zamiast sytuację wyjaśnić i naprawić, doprowadziły i tutaj już cytuję orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, doprowadziły do upolitycznienia tej instytucji. Teraz koalicja otrzymała okazję, by Trybunał odmienić. Pojawiło się sześć wakatów, Sejm wybrał więc sześciu sędziów. No i teraz sprawa się jeszcze bardziej gmatwa, bo prezydent zaprosił tylko dwoje z nich, na ślubowanie. Co do pozostałych miał wątpliwości, czy zostali prawidłowo wybrani. Tak tłumaczył szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Prezydent, zgodnie z polskim porządkiem konstytucyjnym, tę sprawę skieruje do rozpoznania do Trybunału Konstytucyjnego. W trybie artykułu 189 Konstytucji bo Pan Prezydent Nawrocki postępuje ścieżką konstytucyjną, a nie ścieżką bezprawia, którą prezentuje dzisiejsza większość rządowa już od wielu zresztą lat. Pozostała czwórka Złożyła ślubowanie nie czekając na prezydenta, po prostu w Sejmie. Bo by nie doczekała. Bo byś nie doczekała, bo też jak tłumaczył na przykład na naszej antenie europosełka o, Michał Wawrykiewicz, prezydent tutaj w zasadzie nie powinien mieć niczego do powiedzenia, jeżeli chodzi o ślubowanie. Trybunał Konstytucyjny wówczas w 2015 roku w legalnym składzie potwierdził, że tylko Sejm ma kompetencje do powołania sędziego Trybunału Konstytucyjnego i prezydent nie ma tutaj żadnej roli, nie może dokonywać selekcji, nie może dokonywać sprawdzenia umiejętności sędziów, ich walorów etycznych czy czegokolwiek innego. On ma tylko zaprosić ich do Pałacu Prezydenckiego. I tu jest problem mój związany z tą sprawą, bo sprawa jest naprawdę bardzo istotna. Kluczowa instytucja z punktu widzenia praworządności, Like... <laughs> bardzo trudna do prześledzenia, myślę, dla, nas już, dla naszych słuchaczy, tak mi się wydaje. Ale właśnie ona jest trudna do prześledzenia, jeśli traktujemy Taka, ta to, co się dzieje, jako spór prawny. I wtedy rzeczywiście jedna i druga strona przerzuca się artykułami konstytucji, artykułami ustaw, rozporządzeniami, decyzjami, tym, co znaczy słowo wobec, wobec prezydenta i tak dalej. Tym, co znaczy niezłocznie. Wcześniej, oczywiście, słowo roku to było niezłocznie. wczoraj 15. w ogóle zaczęły się pojawiać sygnatury orzeczeń Trybunału to, Konstytucyjnego, ale... więc ale jeśli spojrzymy na to realnie, że to nie jest tak naprawdę spór prawny, bo tutaj nie ma wątpliwości. Trybunał Konstytucyjny, kiedy jeszcze funkcjonował jako prawdziwa instytucja konstytucyjna i później e, Trybunały Europejskie jasno powiedziały, po, po czyjej stronie jest racja prawna. Natomiast jeśli spojrzymy na to jako spór, czy nawet ostry konflikt polityczny, to to się... Klaruje. To znaczy, wtedy wiadomo o co chodzi. Chodzi o to, że jednej stronie, żeby zniszczyć e, praworządne instytucje, te, które dbają o e, filary naszej demokracji, żeby łatwiej rządzić, żeby mieć więcej władzy. I wtedy nagle na, naprawdę łatwo jest osądzić, kto co robi. I przykładem jest, jeśli pozwolicie, jeszcze tylko trzy cytaty. To jest Jarosław Kaczyński, który nagle wy, zrobił konferencję i powiedział o tym, że przeprowadzany jest atak na praworządność. E, Bogdan Święczkowski, prezes Trybunału, który powiedział, że Trybunał nie może służyć partyjnym Celom. No to jest w ogóle e, tak, i, e, A politycy pisu mówili o tym, że ci sędziowie, o których przed chwilą mówiłeś, Karolu, czyli ci te czworo sędziów, to sędziowie uzurpatorzy. I jeśli użyjemy tych słów, spojrzymy, kto naprawdę atakuje praworządność, kto naprawdę służy partyjnym interesom i kto naprawdę jest uzurpatorem, to nam się klaruje sytuacja. No i tyta chyba dnia wczorajszy, a mianowicie były prezydent Andrzej Duda, który stwierdził właśnie, że tak. tutaj prezydent, prawda, <laughs> Karol Nawrocki, nie ma nic do gadania, jeżeli chodzi o selekcję sędziów. No Sęd, i, prezydent prawda, bo, Duda, który przypomnijmy, podosłoną nocy zwany długo, zwany dokładnie, nagle... dokładnie sam namieszał, jeżeli chodzi o Właśnie o to, w tym, by ta instytucja nie działała tak jak należy. Natomiast tutaj jest nadzieja, że prezydent Karol Nawrocki za 10 lat też powie, że błędy popełnił, prawda? Nagle, jeżeli chodzi o tę sprawę, o której ty Sylwio mówisz, to nagle okazało się, że premier Donald Tusk chce i może cytować Andrzeja Dudę. Usłyszałem co mnie ucieszyło od byłego prezydenta Dudy, który nie był fanatycznym obrońcą konstytucji, że jego zdaniem prezydent nie ma możliwości lawirowania i musi przyjąć ślubowanie sędziów. Grzegorz Rzesiecki, czy Ty też tutaj widzisz takie starcie jasnej i ciemnej strony? No bo bardzo wiele osób tak to postrzega, różnie definiując, która strona jest jasna, a która ciemna. To też trzeba zaznaczyć. No, na pewno mamy to, znaczy na pewno się zgodzę, że to ge generalnie starcie o władzę, yy, a w zasadzie opanowanie nad Trybunałem. No bo Trybunał od samego początku był traktowany jak bezpiecznik. Najpierw przez Platformę w czerwcu 2015 roku, kiedy dokonała nieoczekiwanych zmian wtedy, jeżeli chodzi o kwestię nominacji sędziów a potem PiS jakby podkręcił tempo, w ciągu roku pięć ustaw było przyjmowanych tylko po to, żeby Trybunał Prezesa Rzeplińskiego nie był w stanie wydawać orzeczeń, jakby dyskwalifikować tych kolejnych ustaw, a przy okazji one były poprawiane. No i potem mieliśmy 8 lat, w trakcie których były, jakby no, kolejni sędziowie, a w tej chwili przyszła taka sytuacja, w której nagle to, co z punktu widzenia obozu PiS było zaletą, zaczęło przeszkadzać, czego najlepszym dowodem jest to, że PiS zaczął oskarżyć sam własną ustawę, czego się przestraszyli obecni sędziowie w Trybunale Konstytucyjnym, bo oni na podstawie tej ustawy zostali wybrani. Ale skierował, przypomnijmy, bo może nie wszyscy śledzą tak uważnie, że Prawo i Sprawiedliwość, grupa posłów no skierowała tę tak? ustawę do Trybunału, ustawę. A tak. propos własnej ustawy, więc tu, tu, jest, tu jest jakiś problem, tylko że Koalicja z kolei miała taką taktykę, że wyczekiwała, na, czekała na uzbieranie wakatów. No liczyła też na to, że prezydent będzie inny, bo na tym ta strategia się zasadzała. Okazało się, że nie jest inny i postanowiła uzupełnić sześć wakatów na raz. Prezydent wyskoczył ze swoimi zastrzeżeniami, aczkolwiek to, co jest istotne, on tutaj w tym, w tym jakby całym swoim tańcu, nie, ani razu nie powiedział, że on odmawia przyjęcia ślubowania, tylko jakby zwleka, analizuje i tak dalej, i tak Skierował dalej. Skierował do Trybunału. Poczekaj, ale dlaczego? Ale, no, ale, po, czekaj, ale ale, dlaczego? Dlatego, dlatego, że wie, że to gdyby był jasny komunikat, że tu jest odmowa, no to jest proste i oczywiste złamanie ale ustawy. Ale tak już złamał Konstytucję, pan, bo wybrał sobie sędziów, no. których, których zaprosił do pałacu. I, I bzdury gada pan Bogucki, który mówi, że no, wybieramy dwóch, a pozostałych czterech to generalnie będziemy badać, y, czy, czy możemy i ben, pan prezydent będzie się zastanawiał. Pan prezydent, co zresztą powiedział, mój nieulubiony prezydent Andrzej Duda, były prezydent dzisiaj, y, nie ma nic do gadania. Ma po prostu wybranych przez y, Sejm pos, y, sędziów zaprosić. Tym, za, za, za, zaprosić, zaprosić, tym... y, Ale, ale ja chciałem powiedzieć, y, że jeszcze w 2015 roku, w czasie tych, y, tego szalonego kołowrotu ustaw, które proponował PiS, y, poseł Stanisław Piotrowicz, dziś sędzia Trybunału Konstytucyjnego, yy, w grudniu 2015, nie, w listopadzie 2015 roku mówił, cytuję, konstytucja nie wymaga, aby ślubowanie od osób wybranych na stanowisko sędziego odbierał prezydent. Tam nawet w ustawie pojawił się pomysł, żeby... Yy, to marszałek Sejmu y, odbierał ślubowanie od y, sędziów. Dlaczego? Bo PiS wtedy argumentował, że no przecież skoro Sejm wybiera jest organem wybierającym, to też marszałek Sejmu może, y, y, może przyjmować ślubowanie od tych, y, od, od tych sędziów. Dzisiaj jest walka moim zdaniem o słowo niezwłocznie. Y, wobec też... Na drugim miejscu wobec Ta, ale Moim zdaniem te? niezwłocznie, <gry> dlatego że prezydent powinien niezwłocznie przyjąć to ślubowanie, a prezydent odwleka. No, tak I samo tak jak, powiedzi, jak mówił na... Grzesiek, no, tylko, yy, tylko nie mówi kiedy, to tylko, będzie i Tak, tylko to nie jest walka o słowa, a to jest walka o to tak naprawdę, kto będzie miał większość w Trybunale. Oczywiście, że tak. Przyjdę do Agaty bo jest walka o słowa, natomiast co realnie teraz będzie się działo w Trybunale Konstytucyjnym? Myślę, że walka o słowa jest wtórna wobec tego, o co tak naprawdę chodzi, czyli o to, żeby. Jednak ten bezpiecznik, którym jest Trybunał Konstytucyjny, czyli sąd, który jest i dla ludzi, ale też recenzuje działalność polityczną i stoi na straży tego, żeby nasze prawo było zgodne z konstytucją, stał się na nowo sądem. I nie stawiam tutaj, i zakładnikiem w tej grze politycznej, do tego się zgodzę, która jest, stało się po prostu prawo. Ale ja nie stawiam tu znaku równości między rokiem 2015 a obecnym. Bo ja nie widzę polityków, którzy z ław poselskich ubierają togi i idą do Trybunału Konstytucyjnego. Ja widzę, ja widzę sędziów zgłoszonych przez kluby polityczne z życiorysami i z karierami, których nie mogą się powstydzić, I z tytułami naukowymi. I, e, I dla mnie to jest kluczowe, że dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość, to, że oni mówili wczoraj jedno, a dzisiaj mówią co innego, to już zdążyli chyba nas niestety do tego przyzwyczaić, że umysł mają tak elastyczny, że nikt z nas nie potrafiłby sobie wyobrazić, że jedną historię można opowiedzieć na kilka sposobów. Prawo i Sprawiedliwość umie to robić i jest w tym naprawdę... A jeszcze tylko w, w tej demagogii, argumenty... W tej demagogii i w tym populizmie jest partią wybitną, wybitną. I to, co robi prezydent, Grzegorz powiedział, że prezydent nie, nie powiedział, że odmawia. Prezydent dokonał selekcji i nigdy nie powiedział, na jakiej podstawie, ponieważ tej podstawy prawnej nie ma. Sędziowie pewnym Pan powiedział, że przejrzał życiorysy prawne. Ale co to znaczy? Na podstawie będzie, czy on teraz będzie przeglądał życiorysy posłów, którzy będą składali ślubowań, czy on będzie, jeśli premier napisze wnioski o mianowanie ministra, to prezydent będzie analizował życiorys tego ministra, na końcu powie, przepraszam, ja odmawiam. Nie ma żadnej prawnej, no, ale nie. No, przypomnę wam mówmy. o tym, o czym rozmawialiśmy w tym programie bardzo często, czyli o tym, że Karol Nawrocki chce w Polsce wprowadzić system prezydencki bez zmiany konstytucji. Ależ I oczywiście. za każdym no. razem, kiedy się dzieje tego typu sytuacja, czy to przy nominacjach oficerskich, czy przy wetowaniu, czy przy... No, nie, to, to jestem... Tu, za każdym uważam. razem prezydent udaje, że ma więcej kompetencji niż nadaje mu konstytucja. A w przypadku sędziów ma jedno Rolę. I to jest, przepraszam, z całym szacunkiem do Urzędu Prezydenta, to jest rola paprotki. To Ale znaczy, od doby sędziów Trybunału Podniesienia Konstytucyjnego powszechnych so sądów powszechnych. Tak, może, ale to, no jest, różnica. jest różnica. I ta tak, różnica tak, powinna tak. być uwzględniona. Ale jeszcze jedno słowo. Że to... Grzeszowski tak, chciał może zrepostować zri to. No bardzo z, proszę. w tym sensie, prezydenta. że podejrzewam, że nie, nie ma takiego zamiaru, jaki mówiła Agata. To znaczy, żeby wprowadzić system prezydencki bez e, zmiany ustawy. Natomiast pewnie zamiary są skromniejsze. To znaczy, żeby torpedować działania rządu i jakby toczyć taki pojedynczy poli polityczny bój do przyszłych wyborów. No, ale, no, ale przecież żeby, to jest de facto. Ale ale nie można ale w prowadzić systemu prezydenckiego w Polsce, a, no bo główne instrumenty ma... ma... Ale można się o dwa centymetry przesuwać, prawda? Ale właśnie, We, ustawa kroku. prezydencka o safe, Kiedy no. prezydent sobie dał prawo blokowania polityki Dobrze, Ale prezydent ma prawo wetowania ustaw, tego mu nie odmówisz. Ale Natomiast... nie mówię o wecie, mówię o ustawie prezydenckiej, o safe. A to który... ja chciałem... Dobrze, to je, do, dobrze, ale to może zgłaszać ustawę, a ona i tak nie wejdzie w życie. No to nie, ale... nie będzie pierwsza, która prezydencka, to która nie tutaj w życie. Mi chodzi tylko o coś innego jeszcze, że tak naprawdę to, co się dzieje teraz, no bo jeszcze do niedawna wydawało się, że jeżeli koalicja e, wskaże sędziów, e, no to szczerze mówiąc prezydent nie za bardzo będzie miał pole manewru, żeby odmówić tym nominacjom. I to by znaczyło, że no, ten proces taki jakiś będzie się toczył, tak? Naprawy Trybunału Konstytucyjnego. To, co się wydarzyło teraz, no powoduje, że de facto będziemy mieli e, Trybunał, który będzie non-stop przez którąś ze stron nieuznawany. Ale co, co prezydent zrobił? Ja... Ale ja tylko jednym zdaniem. Co prezydent zrobił? Prezydent wybrał sobie dwójkę sędziów, dwoje no. sędziów z szóstki. Po co? Po to, żeby mieć jedenastkę w Trybunale. Po co jest jedenastka? Po co jest jedenastka? po to, żeby rozpatrywać Spad skargi mm. konstytucyjne mm. pana prezydenta. Czy jeszcze ja, jest to, on on on to podsumowanie. Podsumowanie Jacek tylko że do to kolejnego jest, nie podsumowuje. Tylko, że prawnie to jest jakby argument bezzasadny, bo trybunał, pełny skład trybunału, to jest 15 sędziów. Nie. Bo no jak nie? No nie. Tak. Ale poczekaj, czy mogę Był dokończyć? Był dziewięciu, później 13, ale, a teraz 11. Ale nie, poczekaj, ale to jest przepis, Słady, tak. ale Słady, to jest m. przepis, który jest używany do tego, jaki minimalny, pełny skład, ale jeżeli nie można ich za, obsadzić. Zabiązaliśmy no, się w dyskusję Ja chciałem powiedzieć o jednej rzeczy. Bo stracimy naszych słuchaczy. Przechodzimy do kolejnego tematu. Przechodzimy o jednej rzeczy, czyli o prezydencie Namrodkim, który ma w nosie po prostu wszystko. To, co my mówimy, czyli prawo, konstytucję i tak dalej, bo wzoruje się na prezydencie Dudzi który przez 10 lat łamał konstytucję i teraz nikt nic nie, nawet słowa mu nie powiedział Myślę, jeszcze że na prezydencie nikt... Trumpie, a nie na prezydencie Dudzie ale prezydent Duda łamał i teraz Nawrocki mówi no co? Nie, nie mamy pańskiego Duda, płaszcza tak. i co pan no masz tybunał nam zrobił i to no? ciekawe, i dzisiaj, no, co dzisiaj no, co właśnie sędziowie możesz, wybrani przez Sejm e, e, udali się do gmachu Trybunału i co, i zostali wpuszczeni a ty tam była przed wejściem. A byłam. To jeszcze ostatnie zdanie mówi, co tam widziała i potem tego kończymy względu, ten że, temat. Tak, sędziowie Trybunału, cała szóstka przyjechała dzisiaj busem podobnie jak wczoraj i przez moment myśleliśmy nawet, bo trochę policji zebrało się przed siedzibą Trybunału, że nie zostaną wpuszczeni, zostali do środka, no tylko, że wczoraj prezes Trybunału Bogdan Świeczkowski zapowiedział, że oczywiście serdecznie zapraszam do biblioteki. Bibliotek. Ja bibliotek. ja, Jeżeli myśleliśmy, to... myśleliście, że poprzedni temat był trudny do wyjaśnienia, to teraz będzie z... <głos> Teraz coś fajnego, <głos> <głos> dlatego, że będziemy musieli wytłumaczyć, czym jest na przykład blockchain, a tak dokładniej, czym są kryptowaluty, bo wokół nich to wybuchła wzdycha. apera, a Grzegorz Szyiecki wziął głęboki wdech, więc na się pewno się ma też dużo... to jest ten dużo... uczeń, którego my wyznaczyliśmy. Nie, ty, bo, bo ja się zrzekam. Tak. Tak. Dużo powietrza... Wyjątkowo się dzisiaj Nie zrzekam w tłumaczeniu. Dlatego, że jesteś z many.pl, a to many.pl razem z WPP, Dziękuję, Agata, Tak jest. <głos> Opublikowała aperę. Czy ktoś ma ochotę powiedzieć jednym zdaniem czym są kryptowaluty? W części niejawnej. W części niejawnej. Jak premier utajniu części niejawnej. Nie, no ja powiem to są wirtualne pieniądze. Jacek Czarnecki, bardzo to dziękuję. To są wirtualne pieniądze. Jedna z takich najpopularniejszych kryptowalut, czyli bitcoin, jest w tej chwili warta około 22 tysięcy dolarów i są specjalne giełdy, jak na przykład giełda Zonda Crypto, której właścicielem jest Polak, ale ona jest zarejestrowana w Estonii i na tej giełdzie można dokonywać operacji płatności, kryptowaluty. Sprzedawać, kupować. Sprzedawać, kupować i o czym mówił premier Donald Tusk, na przykład dzięki kryptowalutom można różnych niele finansowanie nielegalnych przedsięwzięć, może się odbywać. Nawet finansowanie y, na przykład działalności wywiadu. Tylko y, tutaj żeby sprostowanie no jedno, może... bo dolarami i tak, złotówkami tak. też można e, finansować. To nie, to nie jest to... tak, że wywiad narodził się w wieku XXI, y -y -y. bo wtedy powstały kryptowaluty i nagle się tak. udaje go finansować. Okay. Na czym polega ta najnowsza odsłona? E, I tutaj się już zwrócę do Grzegorza Oświeckiego, bo rzeczywiście mani.pl i wp.pl o tej sprawie obszernie pisały. To na czym polega problem I teraz? Też, I też gazeta wyborcza. I też gazeta żeby, nie wyborcza. Nie, nie było. Agata jest ci <laughs> wdzięczna za to. To może e... Agata chce. Eee. Uh. Tak, to... <laughs> nie no, ja w tej problem problem polega, problem polega na tym, że BitBay, czyli... Boże, to był poprzedni... Zonda, Zonda, Zonda, Zonda ta. Krypto, tak. tak? Zonda Krypto, ale poprzednia firma to była BitBay, bo ona się zmieniła w dosyć burzliwych okolicznościach, łącznie z tym, że Jej przy, Przemysław się Suszek z, zaginął, zaginął w tajemniczych tak. okolicznościach i nie wiadomo... Znaczy, pan Suszek zaginął i nie wiadomo, co się z nim dzieje do tej pory. Natomiast, no ta giełda, o której mówimy, czyli Zonda Krypto to jest giełda, która funkcjonuje w Estonii i yy, nagle się okazało, o czym pisali pisał mój kolega i moja koleżanka no, że w zasadzie tam pokrycia w bitcoinach nie ma E, e, tak wynika z raportów, e, które są na, na temat tej giełdy. E, A wcześniej gazeta, do, tylko dopowiem no się to użytkownicy... mówię, wcześniej gazeta mm -hmm. Wybocza informowała też o tym w, ten, ten artykuł w Money tak samo o tym, że użytkownicy mają problem, bo nie są w stanie wyjmować, nie byli w stanie wyjmować pieniędzy. Jak były problemy, jak pisali o tym w mediach społecznościowych, to wtedy szef tej giełdy pisał do nich, że pisali na pryw, na wiadomości prywatne i to im pomoże, że to jest kwestia jakaś techniczna i tak dalej, i tak dalej. Na no, jednym słowem e, pojawiły się takie zjawiska, które e, znamy z, e, niekoniecznie z kwestii... Z piramid e, finansowych no na przykład. Z, tak, z, z tych... I tutaj dochodzimy są, też do tego tak. wątku politycznego. Że bo to nie tylko kwestia dochodzi, techniczna, ale ekonomiczna, ale przede wszystkim przechodzimy polityczna. Przechodzimy do polityki, naprawdę. dlatego, że um, między innymi premier i też inni politycy koalicji bardzo mocno mówią o tym, że ta giełda, o której mówił Grzegorz, powiązana jest bardziej z prawą stroną i zwracają też uwagę, że prezydent Karol Nawrocki ostatnio pewną ustawę dotyczącą właśnie rynku kryptowalut zawetował. Tak mówił premier. Co takiego dzieje się? Na styku politycy PiSu, Konfederacji, środowiska prezydenckiego i lobbystów i firm, którym zależy na tym, żeby ten rynek nie był w żaden sposób zabezpieczony. A Zbigniew, Zbigniew Kuźmiuk sprawa i Sprawiedliwości twierdzi, że premier szuka powiązań tam, gdzie ich nie ma czeka się, że pan prezydent będzie pracował no i jednocześnie rozsiewa tego rodzaju informacje, sugerując, że to weto miało wpływ na to, że ludzie być może w tym przypadku stracą pieniądze. To jest elementarnie nieuczciwe. A swoją drogą, no pana posła Wiplera trzeba zapytać, czy to rzeczywiście jest informacja prawdziwa i, i czy to ma wpływ na jego działalność, czy też nie. I w tej politycznej części Ale... dobrze czuje się już Agata Kondzińska. I Ale... zaraz ja przejdziemy ja też do to... Ale Musimy się do posła Kuźmiuka odnieść, bo on tam wymienił nazwisko posła A, przecież A, że to chodzi... o to? A to chodzi o to, że premier y, przed posiedzeniem rządu, y, przedwczoraj y, powiedział głośno i wyraźnie. Y, 450, 450 tysięcy. dostała fundacja y, Zbigniewa Ziobry, a 70 tysięcy euro, euro. Mhm. dostała fundacja y, Przemysława wiplera. Właśnie od giełdy Zonda Krypto. I I to, nie od ja, giełdy, ja, tylko od właściciela. Od właściciela mm -hmm. giełdy Zonda Krypto. Pod, pamiętacie, jak I to jest? wszystko? Działo się to w okolicznościach, gdy nie w Sejmie miałe. procedowana była tak, ustawa dotycząca miesiąc... właśnie rynku kryptowalut. Bardzo ciekawe to było procedowanie, bo to była ustawa, którą zawetował Karol Nawrocki. Ustawa wróciła, była próba odrzucenia prezydenckiego weta nieudana i jeszcze ta sama ustawa była wysłana. Podobnie do prezydenta zawetował. No i tutaj politycznie właśnie do Agaty też się uśmiecham, ponieważ ta ustawa Znów prawdopodobnie w przyszłym tygodniu będzie próba ciekawe. odrzucenia, na... druga próba tak. odrzucenia prezydenckiego weta. No i powiem szczerze, że ten politycznie y, przyszły tydzień bardzo ciekawie pod tym względem się uważa, że ten temat będzie podgrzewany i na pewno, na pewno będzie podtrzymywane przez koalicję, z tego względu, że tutaj gola do własnej bramki Prawo i Sprawiedliwości, a także Konfederacja sobie w wbiła. W grudniu Agaty. było utajnione posiedzenie częściowo Sejmu i wtedy wiadomo było, że premier mówi o właśnie jakiejś giełdzie kryptowalut i później w części już jawnej, czy, czy już na konferencji, już nie pamiętam, premier powiedział, powstał syndykat i ten syndykat ma twarz mafioza, twarz agenta i twarz polityka PiS. I później tam nawoływał do tego, żeby odrzucić weto prezydenta, mówił ogarnijcie się, mówimy o firmach wiodącej firmy na rynku, współfinansowanej przez rosyjskie pieniądze. I premier nie mówił, o którą firmę chodzi, natomiast chodziły takie pogłoski, że tak naprawdę zonda krypto. Ja mam wrażenie, że tym razem już nie będzie premier owijał w bawełnę i że ten tydzień, tak jak mówi Sylwia, będzie ymm, pełen takich już mocniejszych, ymm, mocniejszych słów i... No... Przejrzenia nie prawda? Tak, tak ale, ale jest na... jeszcze jedna kwestia, kończyńska. że czekamy na ustawę prezydenta, bo prezydent obiecał, że słoży własny projekt ustawy. Ale nie, nie ma projektu obiecał, że w ciągu trzech tygodni. Tak, tak, nie tak, ma projektu. Projektu prezydenta, a Prawo i Sprawiedliwość próbuje udawać, że to ich nie dotyczy. Ja sprawdziłam. Ta fundacja, którą, o której wspomniał premier Tusk, Zbigniewa Ziobry, na którą poszło prawie 500 tysięcy złotych, pół miliona złotych, powstała w kwietniu 2025 roku. Pieniądze, o których sam w oświadczeniu podawanym tej fundacji Ziobro pisał, przekazała Kancelaria Przemysława Krala, czyli szefa Zonda Krypto. Bardzo jest to ciekawe i pytałam polityków Prawa i Sprawiedliwości, nawet posła ślifka, który był naszym gościem w Sygnałach Dnia, jak to się dzieje, że ktoś przechodzi bokiem i pewna kancelaria Byłej fundacji, która ani nigdzie się nie reklamuje. Ja nawet nie wiedziałam, mówiąc szczerze, a zajmuje się Prawem i Sprawiedliwością od wielu, wielu no, lat. Ale jesteś pisoloszką? Tak, ale nie wiedziałam, że jest taka fundacja, że gdzieś tam po cichu sobie coś tam zarejestrować. I oczywiście no, po cichu, nie, może to jest brzydkie słowo, bo każdy ma prawo pójść i zarejestrować i nie musi z tego robić szumu. Ale jak i dlaczego? Akurat pan Kral dowiedział się, że jest tutaj taka, taka fundacja. Przelał jej pieniądze. Potrzebiem. Pan Wipler. Pan Wipler, wiadomo, też się kiedyś zajmował lobbingiem, no umówmy się. I teraz y argument... z Nowogrodzkiej, tak? Bielan chyba mówił argument, o panu y Wiplerze. Tak, argument, jaki interesie. próbują y przekazać politycy Prawa i Sprawiedliwości, że Zonda też płaciła na Owsiaka. No ale Owsiak nie pisze prawa w tym parlamencie. A ci politycy piszą. I nawet jeśli ani Wipler, ani Ziobro nie ponieśli poprawek do na komisję, nie wnieśli czegoś, to nie znaczy że nic się nie wydarzyło, bo to nie jest tak, że Stempel na czole sobie... Przepraszam. Stempel na czole Co? sobie... To przybije. było mocne uderzenie w czoło. Wow. Tak. Emocje. I, i piszesz, że słychać. jesteś lobbystą na rzecz Zonda Krypto i tego, żeby ten rynek w ogóle nie był uregulowany, a ta, ta ustawa jest wymogiem unijnym. Tak i chodzi o licencję Mika, po prostu. Ale musimy przypomnieć, że Zonda Krypto była też chyba głównym sponsorem, albo jednym z głównych sponsorów SIPAK e, konferencji, w która była... Tak. E, Wiele tak, polskiej edycji Sipaku która była zorganizowana w czasie y, kampanii, kampanii wyborczej i w tam wystąpili ta ta obaj prezydenci. Na na ta prezydentu ta SIPAK. I Pięknie Narmarki. nam się to łączy, dlatego, że SIPAK gdzieś się odbywał w Europie. W momencie Tak też. jest, więc o, w, o tych wyborach węgierskich, na które z jakiegoś powodu patrzy cały świat, powiemy w drugiej części. Padam na twarz to Nie. Yeah. Suma Polityczna w Radiowej Jedynce. Podsumowanie polityczne ostatnich siedmiu dni. W studiu cały czas nasi publicyści Grzegorz Osiecki, Agata Kowalska, Agata Kondzińska, Sylwia Białek i Jacek Czarnecki. Raz jeszcze dobry wieczór. Oraz Karol, Karol Szyrówkan. Również dobry Maestro. wieczór. Bardzo mi miło. I jak ktoś wie, jaki jest dobry wieczór po węgiersku? Nie sprawi, no no, jest, tak. jest to słowo, które ma 49 żobro, liter. <laughs> Ale go nie ma z nami. Jest w Budapeszcie. Myślę, My że i że on... Się nauczył? I Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski, ale też naprawdę bardzo wielu światowych liderów patrzy na to, co dzieje się na Węgrzech, patrzy na to, co dzieje się w Budapeszcie. Tam w niedzielę kluczowe wybory parlamentarne. I niektórzy komentatorzy patrzą na to, jak na starcie dwóch wizji świata. Świata maga z Donaldem Trumpa na czele. Ją na Węgrzech reprezentuje rządzący od 16 lat i dobrze żyjący z Władimirem Putinem, Viktor Orban. Tu u nas na Węgrzech rozpoczniemy europejski ruch powrotu i która przywróci w Europie patriotyczne rządy, i wyrośnie siła, która zmieni po Waszyngtonie także i Brukselę. Jego kampanię osobiście na Węgrzech wsparł wiceprezydent USA J.D. Vance. W czasie spotkania wyciągnął też telefon i połączył się z Donaldem Trumpem, który udzielił telepoparcia. Chcę wam tylko powiedzieć, że jestem wielkim fanem Wiktora. Popieram go całym sercem. Stany Zjednoczone popierają go całym sercem i to prawdziwy zaszczyt z wami rozmawiać. Jesteście naprawdę niesamowitymi ludźmi z wielkim entuzjazmem i błyskotliwością, bo jesteście genialni i naprawdę to uwielbiam. A im rękawice rzucił wspierany przez wielu europejskich liderów Peter Maciar. W niedzielę kończy się era kłamstw, kończy się era politycznego awanturnictwa, kończy się cyniczne eksperymentowanie z węgrami. Pod rządami cisy, na węgrzech znów zapanuje porządek, pokój, bezpieczeństwo i rozwój. Trzy dni pozostały do końca szaleństwa Orbana. W niedzielę piszemy historię i zmieniamy system. Każdy głos się liczy. Jakaś era się skończy, jakaś era się zacznie w niedzielę na Węgrzech? Ja się boję, że będzie problem, dlatego że 16 lat rządów y, Wiktora Orbana. Człowieka, którego poznałem w roku 89 albo w 90. Y, Przed Który, był, który był wtedy kompletnie antysowiecki, antyrosyjski, ale te 16 ostatnich lat... proeuropejski, I proeuropejski. I przyjaźni kompletnie, się z kompletnie zabetonowało tamtejszy system. Na przykład on zmienił kompletnie pod siebie, pod fidesz, zmienił y, ordynację wyborczą, y, a także zabetonował system prawny, nie oszukujmy się, y, tam i Trybunał Konstytucyjny, czyli Sąd Najwyższy i, i y, no, cały system prawny, wszystkie ustawy y, są tak skonstruowane. Nawet y, już wspomniany Ziobro i y, y, Romanowski, oni y, są bene, beneficjentami takiej niedawnej zmiany prawa. Wyglądamy, że tak. że nie, można ich, nie można ich wydać państwu, które ich poszukuje, bo mają azyl polityczny. No, taki tam jest system. Ale to jest nie no. wszystko, tak tak naprawdę, ja powiem, nawet w przypadku ja bo wygranej opozycji, prawda, powrót do, normalne, do normalnego państwa, do normalnego będzie funkcjonowania bardzo będzie bardzo trudny. Dokładnie. I u nas Bóju Trybunał Konstytucyjny to tak naprawdę takie przedpływ w stosunku miki. do tego. Hmm. Małe miki, dokładnie w stosunku do tego, co się e, e, tam będzie dziać przez najbliższe lata, jeśli opozycja wygra, miejmy nadzieję. Natomiast e, moim zdaniem nie przesadziłeś, Karolu, jeżeli powiedziesz, że tam jest naprawdę starcie dwóch wizji świata. Tam jak w soczewce interesy rosyjskie, amerykańskie, tak naprawdę na Węgrzech zdecyduje się też przyszłość Unii Europejskiej. Grzegorz Osiecki, słyszałem głosy, że akurat ordynacja wyborcza, którą um, skroił Wiktor Orban, może się obrócić przeciwko niemu. Czy to jest pobożne życzenie ze strony obecnej opozycji na Węgrzech? Mm, no tam w ogóle jest bardzo skomplikowana ordynacja wyborcza, bo ona, bo ona jest bardzo mieszana. I teraz więc... ją państwu wytłumaczymy. <grym grym grym> Proszę notować. Odwołamy nie, nie, nie, nie, nie będzie skupiamy. tłumaczenia. Nie będzie tłumaczenia. Natomiast, żeby jeszcze skomplikować bardzo ten cały obraz, to mamy sytuację, w której jedne ośrodki, nazwijmy to niezależne, prorokują zwycięstwo TISE, a inne ośrodki rządowe prorokują zwycięstwo Fidesu. Do tego jeszcze wszystkiego ma Mamy dosyć intensywną kampanię, bardzo intensywną, taką... Brutalną, rządową. E, z, no de facto z się. Kampanii, której węgrzy już mają dosyć, prawda? I tak, cieszą więc, się, że te wybory się po prostu w niedzielę odbędą. Tu to, to, to, to naprawdę, myślę, że w tej chwili jest, oczywiście powiedzmy, że większość w tej chwili obserwatorów wskazuje na Petera Madziara, ale tu nie ma absolutnej pewności jakby je, jak wygra, jaką większością, co z tego będzie wynikało, no bo jest to, o czym mówił Jacek, że ten system, który stworzył Orban na, na Węgrzech, był jakby dużo szczelny na każdym, bardzo szczelny na każdym piętrze. To jest system taki nie bo taki nie był, ale jednak taki, gdzie ta partia kontrolowała i życie gospodarcze, i polityczne, to i, i z medialne. Tego portu... Dlatego Przecież... Kaczyński mówił kiedzenia. kiedyś, że zbudujemy w Warszawie Budapeszt. I dlatego premier Donald Tusk dzisiaj wyraził nadzieję, że się nie udało no. zrobić Budapesztu w Warszawie, ale może uda się zrobić Warszawę w Budapeszcie. Trzeba wiciela. też powiedzieć, że na Węgrzech wzoruje się nie kto inny, jak Donald Trump, który wielokrotnie udzielał bardzo mocnego poparcia Wiktorowi. O, rzecz, wzoruje jedno się to słowo, chyba nie do końca. Jedno słowo ode mnie, bo tam też jest zamknięty dosyć system <coughs> e, mediów. To znaczy one rzeczywiście służą władzy w sposób, który już dla nas jest niewyobrażalny. No, o, no mieliśmy przykład czy... ostatnio dziennikarza, który uh, ujawnił uh, taśmę Sjarto i jakby... I został skarżony o zostało... szpiegostwo. No. Ja bym chciał obronić swoją tezę o wzorowaniu się, bo jak był Sipach węgierski, to byli... Uh, politycy amerykańscy, którzy mówili, że na przykład w kwestii uczelni są rozwiązania, które im się bardzo podobają. Tak, bo uczelnie też zostały... Y... Czyli jedynie, Budapest, w Waszyngtonie, dobrze. Nie, ja wiem, ja wiem tylko z drugiej strony, no, byli rozumiem, że to był też rodzaj jakiejś kurtuazji. Tak? Myślę, że Myślę, że akurat Trump tutaj samodzielnie, bo jak, jakby ktoś że się w wzoruje na Węgrzech, to by się <laughs> bardzo oburzył. Jeśli ktoś się wzorowa wzorował na Węgrzech, to na pewno robił to rząd Prawa i Sprawiedliwości i uczył się tam, jak tę wylewkę betonową najlepiej robić. Jakie zbrojenia dawać do tak, tej wylewki. Tak, u nas trochę to wyszło. Na Węgrzech to jest tak bardzo zabetonowane, że co ona nadzieja jest tak naprawdę w społeczeństwie węgierskim, ponieważ to ani nie są równe, ani powszechne Wybory. Tu, tutaj nie mamy y, równych wyborów. sprawiedliwe. Nie są ani sprawiedliwe, no ani równych. Ordynacja jest skrojona pod jedną partię i jednego wodza. Media y, b, nie ma wolnych, niezależnych de facto Zostały mediów. Zostały zlikwidowane w wolne Zatem, media. Tak. Kraj, który należy do Unii, ma szansę wrócić do tej Unii. Ponieważ to, co dzisiaj, to, jakie państwo zbudował dzisiaj Viktor Orban, to jest oligarchia. To jest państwo, które gdyby dziś chciało wejść do Unii Europejskiej, Moim zdaniem nie spełniłoby warunków akcesyjnych, żeby w tej Unii się znaleźć. Tak, pełna zgoda. Ale chciałam skorzystać z okazji. Na, przykład tak. na poziomie państwowym. Jeśli pozwolicie i e, zaprosić wszystkich i was też, i, ale przede wszystkim naszych słuchaczy i słuchaczki, w niedzielę o 20 w jedynce organizujemy dla Państwa specjalny program. O 20. chociaż lokale wyborcze na Węgrzech zamyka zamykają się o 19, tylko że tam jest taka zasada trochę jak w Polsce, że jeśli do 19 ustawicie się w kolejce to możecie jeszcze zagłosować. W związku z tym my tę godzinę później e, się spotkamy nie, na antenie. Nie mają exit poli chyba, nie? Na jedynce. Nie mają exit hmm. poli, ale z kolei e, węgierska PKW ogłosiła, że już o 20 powinna podać pierwsze wyniki, więc będzie, będzie co ja komentować. Myślałam, że powiesz, że ogłosi zwycięstwo. E, tak, to jest jedna z naszych <głosi> test, Węgierska PKW ogłosi zwycięstwo Orbana. Tak. E, jest to jedna z naszych, test, naszych pytań do ekspertów, a ja mówię naszych, dlatego że wspólnie z Michałem Strzałkowskim Państwa chciałam serdecznie zaprosić na tą audycję. A ja jeszcze mam informację z dziś, sprzed kilku godzin, że w, na Węgrzech przebywa już oficjalnie delegacja polskich parlamentarzystów Sprawa i Sprawiedliwości. No o obecności posłów prawicy poinformował, tu już czytam teksty zeperzy, w mediach społecznościowych Michał Wójcik. Na zdjęciu znaleźli się m.in. Piotr Ruski, Mariusz Kałużny, Maria Kurowska, Jan Kantak, Mieczysław Golba. Cała fundacja ministra Zielonych. Tam nie ma dzisiaj wyborczej, więc będą mogli posłowie działać aż Natomiast, do niedzieli. Natomiast no, porządku... spotkania ze Zbigniewem Ziobrą i Marcinem Romanowskim. Na porządku no, warto no, odnotować, że nie tylko o posłowie PiSu, bo też posłowie drugiej strony. Absolutnie tak. tak. Obywatelska tak. się wybrała, Michał, ale się Michał ale tam chyba więcej posłów parlamentu. pojedzie. Bo, nie, będą, bo to są o, Jako posłowie w tak. Europarlamentu będą obserwatorami tak. tych tak. wyborów. No, nasz dzisiejszy gość Michał Wawrykiewicz, Europoseł Koalicji Obywatelskiej, przemawiał na wiecu Petera Madziara w 2024 roku, jeżeli się nie mylę. Także tak, no, to jest starcie bardzo ciekawe, które... Ee, obserwują obie strony sporu politycznego w Polsce, obie strony sporu politycznego w Stanach Zjednoczonych i w Rosji i w bardzo wielu krajach europejskich. Ja jeszcze chciałam się do tego, ciekawa. co mówił na początku po Grzesiek. Po Bo Grzesiek mówił, że no tam trwa intensywna kampania wyborcza, no, ja dorzucałam, że brutalna, dlatego, że to jak, do jakich chwytów się... Jakimi chwytami się posługuje Fidesz? to no jest po prostu coś strasznego. Na przykład pojawiają się takie... W ogóle zabilbordowali całe Węgry, bo ich stać na to. W związku z tym wszędzie są takie ogromne plakaty i między innymi są na nich twarze Petera Madziara, czyli opozycyjnego kandydata i uwaga, prezydenta Zaleńskiego. Wróg no, numer jeden, bo, tak, prawda? Tak, podpisy przy bo, tym są takie, że oni zniszczą wojną. Węgry. Oni tu chcą przyjść i was... I w ogóle pokonać Węgry, zdobyć Węgry. To jest retoryka wojenna całkowicie. No i tam jeszcze grożą, że będą Węgrzy walczyli na wojnie na Ukrainie na tych, na tych billboardach. Ale co się stało jeszcze innego, nie wiem, czy brutalnego, ale no, to, to była gruba prowokacja, bo w Serbii przy gazociągu, który idzie przez Węgry, znaleziono materiały wybuchowe hmm. i od razu Orban ogłosił, że to jest ukraińska prowokacja, że oni chcieli ten gazociąg zniszczyć. Całe szczęście służby serbskie są niezależne od i ogłosiły, no to... że tam nie ma żadnego śladu. A Peter węgiskiego. Madziar z kolei... Jest Ob... sądem na Węgrzech, też wszystkim tam jest. No. A Peter no to... Maziar ogłosił z kolei, że każdego dnia... Jeszcze przed wyborami mogą zostać ujawnione takie seks-taśmy, czyli ktoś nielegalnie nagrał jego intymne chwile z żoną i, i, i wiadomo, że one są nagrane i być może, żeby go skompromitować, żeby go upokorzyć, zostaną też ujawnione, więc to jest, to no, jest kampania to jest wyborcza. Jeszcze, na to jeszcze page. jutro nie zostaje, bo tak naprawdę yy, w niedzielę zaczyna się głosowanie i kończy się głosowanie. Została nam minuta. I ja się zastanawiam i tylko, kilka... co, będzie, co będzie po tych wyborach, bo nawet jeśli Peter Mazior wygra to ja nie jestem pewien, y, czy te wybory czy y, zostaną, czy, czy one zostaną uznane. Że zaraz tam będzie jakieś śledztwo, jakieś... Y, być może już są dokumenty spy, y, y, przygotowane, że to gdzieś tam było śledztwo. Słaba rola prezydenta, jest... ale prezydent jest po stronie Fideszu, więc też jest ciekawe, w jaki sposób tam może być wykorzystany, żeby utrzymać ten y, oligarchiczny system. Na ten... pewno warto śledzić to, co dzieje się na Węgrzech i na pewno warto będzie w najbliższych dniach słuchać radiowej Ale dlaczego Węgry są i... ważne. Naszych żeby aktualności. były odzyskane dla Europy, bo w tej chwili Orban I jest Polski, po prostu głównym jest głównym hamulcowym i rzeczywiście Orban blokuje na przykład zwrot dwóch miliardów dla Polski za dostarczone na Ukrainę a jego minister, minister dzwoni do Ławrowa i mu o tym oryktuję. co wydarzyło się na Węgrzech opowiemy w naszej audycji specjalnej, o której mówiła Agata Kowalska, ale też będziemy o tym mówili rano w sygnałach dnia w poniedziałek, a w ogóle jedynki to jest szczególnie warto słuchać w tym tygodniu, bo my będziemy śpiewali sobie 200 lat w tym tygodniu. Obchodzimy tak. stulecie. Kluczowe audycje radiowej jedynki będą nadawane z różnych miejsc w kraju. Audycje specjalne. A w poniedziałek warto niespodzianka, sygnały dnia. Skąd? Możemy powiedzieć? Zdradzamy? Nie, bo to nie niespodzianka. <laughs> Możemy, <laughs> Możemy zdradzać. To już jest zdradzanie. Będziemy na dworcu centralnym w Będziemy na dworcu w Budapeszcie, po prostu na całej godzinie 5 no, do 9. suma polityczna w radiowej jedynce. Raz jeszcze dziękuję, <laughs> Raz jeszcze dziękuję. <laughs> naszym gościom: Grzegorz Osiecki, Agata Kowalska, Dobrygo Agata Kowalska, Sylwia Dzieńnego Białek i Jacek Żarnowski. Karol, serwówka oprzed mikrofonem. Bardzo dziękujemy. I słyszymy się w przyszłym tygodniu. Jedynka Polskie Radio.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 Przepraszam, autoslada A4, odcinek węzeł gościsła, węzeł Kostomłoty. W pobliżu 121 kilometra doszło do pożaru ciężarówki. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany został lewy pas ruchu w kierunku z Gorzalca, Jezdnia w kierunku Wrocławia całkowicie zablokowana. Autoslada A4 raz jeszcze, odcinek węzeł francuska, węzeł murckowska, Katowice. 340 km przewróciła się ciężarówka i to przewróciła się na łącznicy, która łączy autostradę A4 z drogą krajową numer 86. Sytuacja wygląda w ten sposób, że z autostrady nie ma zjazdu w stronę Tychów. Nikt nie ucierpiał, służby są na miejscu. Najgorsze jest to, że przewidywany czas trwania tego utrudnienia to jeszcze 8 godzin. Droga ekspresowa S8. Odcinek węzeł Nadarzyn, węzeł Włochów W pobliżu Nadarzyna, na jezdni w kierunku Wrocławia, na 439 km zablokowany został prawy pas ruchu na czas przeładowywania towaru z zepsutej ciężarówki. Ruch odbywa się lewym pasem. S8 raz jeszcze. Odcinek węzeł Zduńska Wola Wschód, węzeł Zduńska Wola Zachód. 190 km, zdarzenie dwóch aut, zablokowany jeden pas ruchu. Droga krajowa nr 25, odcinek Strzelno-Konin, w pobliżu miejscowości Pilich. Na 212 km ciężarówka wjechała do rowu, nikt nie ucierpiał.